Cześć wszystkim. Dzisiaj, jak Oliwia już mówiła, dalej kontynuujemy serię i stała się światłość, a dzisiejszy temat kazania to światło nosisz je sobie. Tydzień temu Marcin śpiewał tę piosenkę, bo to jest fragment, wers piosenki Natalii Kukulskiej i będziemy dzisiaj o tym mówić. Ale na sam początek chciałam przeczytać kilka wersetów z Ewangelii Jana, 1:15. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. One było na początku u Boga, wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaświeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. W nim było życie, a życie było światłem. Czyli światło to życie. Teraz mamy taki, wiecie, okres jesienno-zimowy, pogoda nie sprzyja za bardzo, nie ma słońca, jest tak ciemno, pochmurno. Ostatnio widziałam takiego mema, jest zdjęcie ciemnej nocy, tak wygląda podwórko, kiedy wychodzę do szkoły i znowu te same zdjęcie i tak wygląda, kiedy wracam. Już praktycznie dzień stał się tak krótki, że wychodząc jest ciemno, kiedy wracamy też jest ciemno, jest mało światła, mało słońca wiecie, ten okres jesienno-zimowy jest okresem, kiedy zwiększa się liczba samobójstw, kiedy więcej ludzi popada w depresję, kiedy więcej ludzi czuje się osamotnionych. No ale dlaczego? Naukowe badania dowodzą, że to dlatego, że po prostu jest mniej światła i słońca. Ludzie potrzebują do życia światła. Zgadzacie się ze mną? Potrzebujemy światła, słońca. No, Jak wstajemy rano i jest ciemno, pochmurno, to od razu nasze nastawienie się zmienia. Ale kiedy stajemy i świeci słońce, to częściej wstajemy z uśmiechem, tak? No przynajmniej ja. Światło jest życiem. Potrzebujemy światła do życia. Fizycznie, po prostu. No więc w nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaświeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. To jest okres, kiedy mamy różne problemy. Może ktoś został zwolniony z pracy. Może masz jakieś problemy w rodzinie, w szkole. Ale ciemność nie ogarnia światła. Światło zawsze zwycięża. Trudne chwile, czyli ciemność, nie ogarniają naszego życia światła. No, ale dzisiaj skupiamy się na temacie światło, nosisz je w sobie. No to czym jest światło? To najpierw powiem, czym nie jest. Myślę, że większość z nas, przynajmniej ja, miałam przez długi czas problem z rozróżnieniem światła od wciskania ludziom swojej racji na siłę. Często myślę, że próbujemy ludziom przekazać jakieś rzeczy, jakieś myśli, w które my wierzymy, i im tak wciskamy, atakujemy ich nimi. Wiecie, jak idziecie i ktoś ci daje ulotkę, to nie wiem jak wy, ale ja często mówię nie, dziękuję, przepraszam, śpieszę się. Albo jak dzwoni ktoś do ciebie, odbierasz telefon i pani dzień dobry, chciałam przedstawić panu ofertę. A, nie, nie, nie, przepraszam, nie mam czasu, nie dziękuję, nie teraz. Nie lubimy, jak ktoś nam coś wciska. A jak często my próbujemy wciskać coś innym. Przynajmniej ja, ja często lubiłam wciskać coś innym. Musimy rozróżnić też światło od uduchowienia. Bo wiecie, to, że czytasz Biblię trzy godziny dziennie i modlisz się dwie godziny dziennie, to nie znaczy, że, to jest, że jesteś gorszy, kiedy robisz tego mniej. Jeśli zgrzeszysz, jeśli skłamiesz, jeśli się z kimś pokłócisz, to nie znaczy, że nie masz tego światła, i że nie możesz już wyjść do kogoś i być dla niego światłością. Bo światło jest nam dane, światło nosimy w sobie. Światło nosimy w sobie po to, że jest życiem, które możemy dawać innym ludziom, bo ludzie tego potrzebują. W tych czasach ludzie potrzebują życia, ludzie potrzebują światła. Więc jeśli zgrzeszysz, jeśli upadniesz, to po prostu wstań, przeproś i idź dalej. Światłość to nie jest uduchowienie. Światłość to jest życie, to jest miłość, to są proste uczynki. To jest jak jesteś dla kogoś dobry, miły, to wtedy świadczysz komuś światłość. Nie świadczysz komuś światłości, kiedy cytujesz mu wersety z Biblii, tylko wtedy, kiedy z nim przebywasz, kiedy masz relację z tą osobą, kiedy jesteś dla niego. To jest światłość. Jesteśmy, jesteśmy w takich, żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie potrzebują bliskości kiedy ludzie potrzebują kontaktu, kiedy ludzie potrzebują szczerej rozmowy. Jeśli spotkasz kiedyś człowieka i zacytujesz mu wersety z Biblii, powiesz jakieś myśli teologiczne lub jakieś cytaty, to prawdopodobnie nie wniesie to nic do jego życia. Ale jeśli go spotkasz, spytasz się jak się masz, co robisz, spytasz się w jakim jest momencie i spróbujesz z nim szczerze porozmawiać, to prędzej to zapamięta. To jest światłość. Światłość to życie. To dobre, proste uczynki, relacje, pomoc. To to, jakim jesteś na co dzień. To to, jeśli wysyłasz komuś notatki. To to, jeśli pomagasz komuś w pracy. To wtedy jesteś światłością. Taką światłością mamy być. Każdy jest przysposobiony do bycia światłością. Światło zostało nam dane od Boga. Światło jest życiem i każdy nosi je w sobie. I nieważne, ile razy się potykasz, bo nikt nie jest idealny. Każdy robi błędy, grzeszy. Nieważne, ile razy się potykasz, jak mało uduchowiony jesteś, to nosisz w sobie światło i Bóg przysposobił cię do tego, żebyś dawał je innym. I zapraszam teraz Mateusza. Zosia, bardzo szybko powiedziałaś. Miało być 15 minut i moje 15 minut. I teraz muszę przeciągnąć. Co to ma znaczyć? Teraz muszę wytłumaczyć, co to dla mnie znaczy światłość. Dlatego, żeby trochę przedłużyć. No, żartuję, mam napisane. To jest zaplanowane wszystko. Wiecie, dla mnie światłość oznacza to, że po, prostu, ojku, że po prostu jestem dla innych ludzi cały czas dostępny. To jest to, co mówiła Zosia właściwie. właściwie to samo. Czyli, że po prostu jestem światłem w szkole, w domu, w kościele. Chrześcijaninem 24 na dobę. I dla mnie to oznacza, że po prostu, że jestem dostępny, że mogę dać to, co mam od Boga, czyli miłość, którą mam od Boga, radość, którą mam od Niego, uspokoić kogoś, gdy ktoś potrzebuje pokoju, gdy potrzebuje ktoś pomocy. Bo nie ma czegoś takiego jak jak jakaś granica w dawaniu miłości, w dawaniu tego, co mamy od Boga. Nie ma czegoś takiego, że, że teraz już się stopi, że nie możemy czegoś dać dalej. Dlatego, bo to, co mamy od Boga... Czyli miłość, radość, to światłość, która jest w nas, możemy dawać cały czas ludziom, którzy są wokół nas, którzy nas otaczają. Bo naszym powołaniem jest głoszenie. Naszym powołaniem jest to, żebyśmy głosili to, że jest Jezus, i bycie światłością wśród ludzi, którzy tego, którzy nie widzą sensu, którzy mają depresję, którzy nie wiedzą, po co są na tym świecie, którzy są pewni gdzieś tutaj na zewnątrz, którzy nie widzą tego. Jesteśmy po to, żeby przynieść światło do ich życia, żeby przynieść tą miłość i pokazać im, ale poprzez nasze życie, poprzez nasze uczynki, poprzez nasz dostęp do tych ludzi. No i możemy mówić o Bogu ludziom na zewnątrz, możemy głosić o tym, ale możemy jednocześnie dawać światło i być jak czarna dziura, która odbiera te światło jednocześnie. Dlatego, bo gdy mówimy o Bogu, ale pokazujemy przez nasze życie coś innego, to to nie działa. Kiedy mówię na przykład o Bogu koledze, ale gdy ma kryzys, i mówię, będzie dobrze, wszystko będzie git, jestem przy tobie, będzie tak, git, dobrze, ale kiedy, mam, ale kiedy sam mam potem problem i stoję w dołku i ten kolega do mnie podchodzi i mówi, że, że czemu się martwisz, przecież mówiłeś tyle o Bogu, ale, a ja siedzę i mówię, ale ja sobie nie potrafię poradzić to, co ja tak naprawdę mówię do tego człowieka co ja tak naprawdę pokazuję do tego człowieka, co on tak naprawdę widzi, jak mnie odbiera, bo każdy ma jakiś, każdy nas jakoś widzi, ma jakiś obraz nas. Czy rodzina, czy koledzy w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek jesteśmy, każdy nas jakoś odbiera i tak naprawdę mówimy przez nasze życie, przez naszą postawę, jaką mamy do życia i przez to, co pokazujemy na co dzień, a nie przez to tylko, co mówimy, bo możemy mówić werbalnie i niewerbalnie o Bogu, poprzez nasze uczynki, poprzez nasze życie, poprzez nasz dostęp. Na przykład, kiedy oceniamy ludzi, to wtedy też pokazujemy, tak naprawdę w co wierzymy, bo ta osoba od razu sobie buduje obraz na nasz temat, ja co jesteśmy. Tak samo, kiedy nie jesteśmy pewni, kiedy nie znamy swojej wartości, kiedy chodzimy i mamy kompleksy, co pokazujemy, co mówimy do ludzi, jak oni nas widzą, no, w taki sposób, że, no, że mówimy o Bogu, który nas kocha, który jest niesamowity, który no, kocha nas całym sercem, ale mówimy jednocześnie co innego i pokazujemy nasze kompleksy, że się nie nadajemy, że nie jesteśmy wartościowi. To są dwie różne sprzeczne rzeczy i nie da się mówić tego i tego jednocześnie. To tak jakby chcieć zrobić nie wiem, światło i cień w jednym miejscu. No, no nie da się. No to nie jest możliwe, bo powinniśmy być jak lustro, które w lustro odbija światło. nie? Jak, jak zaświecić laser w lustro, to ono się odbije na ścianie o drugiej stronie. Jej Bóg jest tym, tym źródłem tego światła, które posyła w nas, a my musimy odbijać to jak lustro w innych ludzi naokoło nas. Żeby być jak drzewo, które wydaje owoc, który ludzie mogą zbierać do swojego życia, czyli tą miłość, tą radość, to wszystko, co mamy od Boga. Nie, możemy, nie jesteśmy czasem w stanie pomóc tej osobie, która jest obok nas, nie jesteśmy w stanie rozwiązać jej problemów, nie jesteśmy w stanie zapewnić jej, że będzie wszystko dobrze ale jesteśmy w stanie i dać to, co mamy sami, a mamy coś od Boga, bo On jest naszym źródłem, źródłem rzeki, która pcha nas do przodu, która wywala te kamienie, które są w życiu innych ludzi, a te kamienie to są ich problemy, to są ich różne mm, rzeczy, które nie są w stanie, stanie przenieść, a my jesteśmy jak, te, jak ta rzeka, którym źródłem jest Chrystus, żeby przenieść te kamienie z ich rzeki, z ich życia, z ich koryta. Wiecie, najlepiej poznać człowieka, kiedy mamy kryzys. Kiedy jest kryzys, to najlepiej wtedy widać, w co tak naprawdę ta osoba wierzy komu tak naprawdę ufa, jaka jest, co tak naprawdę wtedy mówi. Bo możemy mówić co innego, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle, nagle coś innego. Jesteśmy jak taka huśtawka, taka emocjonalna huśtawka. Raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz dobrze, raz źle. A w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby było stabilne, żeby wiara była stabilna. Wiara się nie, nie może się zachwieć. Nie może być zachwiana wiara. Nie ma czegoś takiego jak zachwiana wiara. Jeżeli wierzymy, to ona po prostu jest stabilna. Wtedy mamy Boga, który jest stabilny i wtedy nasz kryzys, w którym jesteśmy, nie może wpływać na to, jaką mamy postawę. Gdy Jezus był na świecie i On się trzymał jednej, jednej rzeczy, planu Bożego. On się trzymał planu swojego Ojca, szedł do przodu i miał cały czas tą samą postawę. Chcieli Go ukrzyżować, cały czas był wierny. Chcieli Go zabić, cały czas był wierny. Cały czas był wierny i miał postawę, żeby wierzyć Bogu, któremu ufał, swojemu Ojcu. I tak samo my Mamy dążyć, żeby być jak Jezus i mamy Mu ufać mimo tego, co się dzieje w naszym życiu i mieć taką samą postawę. Dlatego, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, kiedy mamy kryzys, to nie jest żaden argument, żeby powiedzieć, że teraz mogę być zły, załamany. Dlatego, bo mamy być... Chrześcijaństwo nie jest tylko w niedzielę, nie jest tylko na nabożeństwach. To jest 24 na dobę, odkąd się nawróciliśmy do końca życia. A chrześcijaństwo opiera się na mówieniu o Bogu poprzez własne życie żeby dawać światło innym. A więc jeżeli to jest bycie światłością na co dzień, to znaczy, że żaden kryzys, żaden nasz kłopot, pomimo tego, że mamy kryzys, musimy być cały czas wierni i stabilni i nie możemy wtedy mówić do ludzi co innego przez swoje życie, przez swoją postawę. Dlatego, bo ludzie są turystami, a my jesteśmy takim miastem. I ludzie wchodzą do tego miasta, do naszego życia i robią zdjęcia. Robią zdjęcia i wychodzą. Łapią jakieś momenty, jakieś fragmenty. Tak jakbym wszedł tutaj do kościoła, zrobił zdjęcie, nie wiem, jakiejś ściany czy coś i od razu bym sobie wyraził temat na tego budynku, jaki jest i tak dalej. Nie znając historii tego miejsca, nie znając ludzi, którzy to tworzyli, nie znając całego kontekstu, wyrywam tylko jedno zdjęcie, tylko jeden fragment. Tak samo ludzie wchodzą do naszego życia, do, takiego, do naszego miasta, miasto jako my, jako nasze życie. I robią zdjęcia jakiegoś fragmentu naszego, naszego życia, gdy na przykład jesteśmy w kryzysie, gdy coś się dzieje i nie możemy sobie pozwolić, żeby w tym momencie nie być stabilnym i żeby nie powiedzieć, ja ufam Bogu. Dlatego, bo my wtedy dajemy obraz innym ludziom i oni nas, na nas patrzą to, co my mówimy w tym momencie. 24 godziny na dobę. Wtedy musimy wykazać się postawą, dlatego, bo wtedy ludzie, są, ludzie cały czas są w twoim życiu, naokoło, codziennie w szkole, w pracy, wchodzą do ciebie, do tego miasta, i cały czas się oceniają, cały czas robią te zdjęcia, wyrywają z kontekstu i wtedy musisz być cały czas stabilny. Cały czas mówić do ludzi. Taka jedna rzecz to, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za nasze chrześcijaństwo, to, co pokazujemy i co mówimy poprzez naszą postawę. Nasze miasto to nasze serce i umysł. Więc ludzie wchodząc do tego miasta, jeżeli widzą ruiny, to z niego wychodzą. To znaczy, jeżeli... Twoje życie nie jest pokładane i nie jest na stabilnym fundamencie i Twoje mury Twojego miasta są zniszczone, to znaczy, że ludzie od razu z niego odejdą. Dlatego, bo kiedy, kiedy idziesz do człowieka, żeby dostać pomoc, ale widzisz, że on sobie sam nie radzi, to, to od razu się odwraca, i uciekasz. Więc jeżeli ludzie idą do Twojego miasta, bo potrzebują pomocy, potrzebują tego światła, potrzebują miłości i wchodzą i widzą te ruiny, to oni szybko odejdą. Dlatego tak ważne jest to, bo miasto to jest umysł i nasze serce, więc nasza dusza. Więc ważne, żebyśmy pilnowali naszego serca, żebyśmy należeli ciągle do Boga, żebyśmy mieli ten fundament naszego miasta, fundament jako Jezus, żebyśmy tego pilnowali i tak samo, żebyśmy pilnowali naszego umysłu, czyli naszego myślenia, żebyśmy byli stabilni w tym i żebyśmy zaczęli czyścić swój umysł od myśli, że się nie nadajemy, że jesteśmy beznadziejni. Dlatego, bo ludzie, którzy widzą, że, że jakaś osoba jest ciągle niedowartościowana, mówi o sobie, źle ma kompleksy, nie przyjdzie do tej osoby po pomoc. Nie będzie oczekiwać pomocy od takiej osoby, bo jej nie dostanie, bo, to sama, bo ta osoba sama tego potrzebuje. Nie możemy być światłem, dawać coś od Boga, skoro nie mamy tego światła, bo nie, nie jesteśmy w stanie przerobić coś w sobie. Żeby dawać, musimy na początku wziąć, a bierzemy od źródła, czyli od Boga, który jest źródłem tego wszystkiego. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Zawsze przy uwielbieniu, zawsze przy, gdy wchodzimy do Kościoła, to Bóg chce nas zmieniać, bo to jest miejsce przemiany i nigdy nie wyjdziecie stąd tacy sami, jeżeli po prostu tego będziecie chcieli. Bo On nie chce was zostawić w takim samym miejscu, dlatego, bo wasze powołanie nie jest tu i teraz, ale będzie was przygotowywał do waszego powołania. A naszym powołaniem jest mówienie o Jezusie poprzez nasze życie, poprzez naszą postawę. Więc mam taką instrukcję, jak zbudować dobre miasto, czyli nasze dobre życie pierwsze, to trzeba zbudować fundamenty. Czyli zakorzenić się w Bogu, zakorzenić się w prawdzie, zakorzenić się w Nim, który On jest źródłem, żeby samemu, żeby On stał się numer jeden w naszym życiu. Druga rzecz, to jest zbudować mury obronne. Czyli zacząć trzymać się Bożych standardów myślenia o sobie i znaleźć swoją tożsamość. Boże standardy, czyli tak jak... Biblia jest instrukcją. Gdy otwieramy Biblię, ona nam wyraźnie mówi tam na przykład, że że nie bój się, masz robić tak, kiedy coś się stanie, masz się nie bać, masz ufać mi, to jest instrukcja. Więc mamy trzymać się Bożych standardów, nie wychodzić za nie i w ten sposób iść do przodu, kierować się tym, co wpiszę i znać Bożą samość, czyli myśleć tak samo, jak Bóg na nas patrzy. Nie tak, jak my na siebie patrzymy, mówić do siebie. Trzeba zbudować mury obronne, czyli znać swoją wartość, znać, mieć swoją pewność siebie, wiedzieć, do kogo się należy. Bo jeżeli tego nie wiemy, to ludzie którzy potrzebują ochrony, nie uchryją się za murami, które są zniszczone. I wtedy, kiedy, jesteśmy, kiedy znamy swoją wartość, kiedy wiemy, do kogo należymy, żadne strzały, żadne ataki innych ludzi nas nie, nie zabiją. Bo kiedy nie znamy swojej wartości, wystarczy, że ktoś nam coś powie i już się potrafimy załamać, i to miasto potrafi się już zrujnować. Trzecia rzecz, dbaj o swoje miasto. Musisz o nie dbać, żeby było zdrowe, i żeby było ładne, zachęcające, żeby turyści chcieli w nim być. Żeby wchodzą do niego, zatrzymywali się, żebyś przez swoje życie pokazywał miłość, żebyś przez swoje życie pokazywał radość. Że ty jesteś innym człowiekiem, że ty idziesz do przodu, ty się cieszysz, ty masz Boga i ty nie musisz się martwić swoimi problemami. I swoją postawą zatrzymujesz ludzi w tym mieście. Że turyści, którzy wchodzą, chcą się zatrzymywać i chcą iść z tobą i w ten sposób mogą poznać Boga. Jesteś otwarty dla ludzi. No właśnie, czwarta rzecz. Otwórz bramy miasta dla wszystkich. Żebyś miał miłość, radość, to wszystko, co od Boga, to całe źródło dla wszystkich ludzi wokół Ciebie, którzy Cię otaczają, którzy, z którymi się nie zgadzasz, których nie lubisz, żebyś był otwart dla nich wszystkich. Dlatego, bo Bóg ich wszystkich kocha i Ty tak samo masz ich wszystkich kochać. Amen. Ale mi się to podobało. Bardzo mi się podobało to, jeżeli chodzi o to miasto. Idą święta, i w grudniu, kiedy wychodzimy do naszych miast, to te wszystkie miasta nasze są takie rozświetlone. Zauważyliście? Ja ostatnio wychodzę ze do swojego domu, patrzę, a po kamiennej górze, po rynku idzie parada. Wszystko się świeci. Wszystko jest piękne. I tak sobie myślę, że my jesteśmy jako chrześcijanie taką grupą ludzi, u których nie tylko w grudniu, ale przez cały rok powinno być właśnie świątecznie. Amen? Przez cały rok powinniśmy świecić tym światłem. Przez cały rok powinniś, powinny być u nas bombki i choinki i światełka zapalone w naszych sercach, w naszych umysłach. Powinniśmy być roześmiani do innych ludzi, którzy są. I stało się światło, stała się światłość. To były trzy, myślę, dobre kazania, trzy, trzy dobre tygodnie, które mogliśmy razem spędzić. To, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że skupiliśmy się na tym, na nas samych. Zauważyliście? Kiedy mówimy o świetle świata, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to Jezus, który rodzi się w ten grudniowy, wspaniały czas. Oczywiście Jezus nie urodził się w grudniu. Kto wierzy w to, że Jezus urodził się w grudniu? Wierzy ktoś? Nie, Jezus nie urodził się w grudniu, ale korzystamy z tej pięknej tradycji, która, która została stworzona i celebrujemy ten czas nie tylko po to, żeby, wiecie... Przyjść do kościoła, bo 25 zapraszam na nabożeństwo. Będziemy tutaj razem. Ale chcemy celebrować ten niesamowity moment narodzin Jezusa. Chcemy celebrować to, że Jezus przychodzi na ten świat, że Bóg dał nam światło i stała się światłość, ale Bóg przyszedł po, tutaj po to Jezus przyszedł w konkretnym celu. Jezus przyszedł na świat w konkretnym celu. Jezus przyszedł uratować moje i Twoje życie. On przyszedł tutaj po to, aby zbawić mnie i zbawić Ciebie. Bez względu na to, w jakim jesteś momencie swoim, swojego życia. Być może ten grudzień jest dla Ciebie najcięższym grudniem, jest najcięższym miesiącem w ciągu tego roku. Być może tak jest. Może myślisz sobie, nie wiem, jak spędzę święta, nie wiem, co to będzie, nie wiem, jak rozpocznie się przyszły rok. Ale Jezus dzisiaj zaprasza nas do tego, aby Mu zaufać i przez te trzy tygodnie mówiliśmy o zaufaniu Jezusowi o to, aby Mu ufać aby iść w wierze, aby krok za krokiem ciągle podążać do Niego do tego światła, którym On jest aby to światło odbijało się od nas bo jeśli my od siebie dajemy coś innym ludziom to Bóg zawsze nas wynagradza Amen nie robimy tego intencjonalnie chociaż robimy to intencjonalnie ponieważ Bóg prosi nas o to mówi o tym całym słowie aby nasze szlachetne czyny podążały przed nami abyśmy się uśmiechali do innych, abyśmy byli dla innych. Ale to, co zrobił On na krzyżu Golgoty jest największym prezentem, jaki dostaliśmy kiedykolwiek. Jezus urodził się, nie w grudniu, urodził się w małej szopce po to, aby dać nam wielkie życie. Po to, aby ja i Ty miał wielkie życie. Nie martw się tym, co jest dzisiaj. Jeśli jest źle, Sezon nasz, sezony naszego życia się zmieniają. Dzisiaj jest źle, współczuję Ci z całego serca. Jeśli masz problem, zawsze możesz na mnie liczyć, i na wspólnotę ludzi, którzy tutaj są. Ale ten sezon minie. Ten sezon minie i przyjdą lepsze dni. Uśmiechnij się do Boga. Bóg powiedział w swoim słowie, w Księdze Rodzaju powiedział tak. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło. I co? I stało się światło. Zachęcam was do tego, abyście każdego dnia mówili do swojego życia, do swojego serca. Niech stanie się światło, a ono stanie się. Dlaczego? Bo to jest z łaski. Bóg daje ci łaskę każdego dnia. To jest niesamowite. Chciałbym, żebyśmy czyli modlitwą. Chciałbym, abyśmy wstali. Są prośby modlitewne. Mam takie prośby, abyśmy pomodlili się o Lucynkę, bo jest chora. Abyśmy pomodlili się o Michałka, o Zuzie. To są dzieci Kasi. Kasi, yy, wiemy o kogo chodzi. Kochani, Jezus przyszedł na ten świat, aby dać nam życie, aby dać nam zdrowie. On umarł na krzyż Golgoty i przelał swoją drogocenną krew po to, abyśmy wszyscy mieli życie, abyśmy wszyscy mieli zdrowie. Powstajmy jako Kościół, pomódlmy się o te prośby.